Mieczysław Jałowiecki Wolne miasto Odcinek 25. Pan Jałowiecki jest żonaty z Wańkowiczówną? No? Tak jest. To zastępca delegata pani Wańkowicz jest krewnym jego żony? Tak. A z kim jest żonaty admirał Borowski? Z panną Rałę. To szef kancelarii jest krewnym... — Admirałowej. — Jest jej rodzonym bratem. — Może pan będzie łaskaw powiedzieć, czy pan jest spokrewniony z rodziną Wańkowiczów? — Owszem. — Moja matka jest z domu Wańkowiczówna. — A księżna Lubecka, która pracuje w Wydziale Nieruchomości, jak jest z domu? — Wańkowiczówna. — A panna Romar, prowadząca kantynę, czy jest krewną małżonki pana Wańkowicza? — Jest jego rodzoną siostrą. — A hrabia Potulicki, czy nie jest czasem krewnym pana Jałowieskiego? — O ile wiem, jest jego dalekim, powinowatym. — A pan Krzyżanowski? — O ile wiem, to nie. Ale jego rodzina jest od wielu lat zaprzyjaźniona z rodziną pana Jałowieskiego. — A stary pan Krzyżanowski, który pracuje w zarządzie kolei? — Pan Kasper Krzyżanowski, inżynier, jest ojcem pana Kazimierza. — Dziękuję panu za te informacje. rzekł nadradca, chowając notes. — Ale jeszcze jedno pytanie. — Czy pan Wincza kierownik ekspozytory gdańskiej w Warszawie, nie jest czasem krewnym delegata generalnego? — O ile wiem, jest ożeniony z jego siostrą cioteczną. — Odparł Jasiński, dodając ironicznie. — Czy ma pan... — Panie Nadrat, co jeszcze jakieś zapytania dotyczące portu i naszych prac w Gdańsku? — Przyznam się, że reszta mnie nie interesuje. Przed kolacją spotkałem również admirała Borowskiego. Wrócił z portu wściekły. — Nie, panie Mieczysławie, to jakiś bałwan — powiedział o się. — Nic go nie interesowało. Prosił mnie jedynie bym poinformował go, w jakim stopniu służby jest każdy z pracowników naszej delegacji. Odpowiedziałem, że dopiero wieczorem podam mu tę informacje. Admirał wyjął z kieszeni znaczek z numerem, jaki zwykle bywa widoczny w klapie kelnera drugorzędnej restauracji i, przypinając mi go do kurtki, uśmiechnął się złośliwie. Wkrótce wszyscy, nie wyłączając samego admirała i komandora Unruga, Byliśmy oznaczeni numerami. Usadziłem nadradcę na honorowym miejscu, okazując mu jak najdalej idącą uprzejmość. Był jednak uniżenie zimnym. Rozmowa się nie kleiła aż do chwili, kiedy nadradca Szulcic zauważył w końcu numery przypięte do naszych klap. — Panie delegacie generalny, co mają oznaczać te numery, które panowie noszą w swoich klapach? Zwrócił się do mnie. — To pan admirał Borowski, jako przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wojskowych, udzieli panu wyjaśnień. — Proszę. Zwróciłem się do admirała. — Tak, znaczy się, panie nadradco spełniam pańską prośbę. Ponieważ nie pamiętam wszystkich naszych stopni służbowych, to zrobiłem spis nazwisk z numerami tych stopni. Ułatwi to panu zapoznanie się z naszym personelem. I może pan sprawdzić, czy nasze fizjonomie rzeczywiście odpowiadają stopniowi służby. Dlatego poprosiłem kolegów, aby zaopatrzyli się w te odznaki. — Panna, zdaje mi się, jedynie ta sprawa, jaki stopień naszego pokrewieństwa interesowały w czasie całej wizyty, panie nad radcą. Rzekł admirał nie ukrywając swojej wzgardy. Szultis poczerwieniał, ale nic nie odrzekł. Wysiedzieliśmy do końca kolacji w atmosferze lodowatej. Odwiozłem osobiście pana nadradcę na dworzec kolejowy i to bynajmniej nie z kurtuazji, ale chciałem sprawdzić, czy nie pozostanie jeszcze w Gdańsku anonimowo, aby prowadzić dalsze śledztwo. Tym razem wyjechał. — Pan pozwoli delegacie, że zrobię użytek z tego, co tu widziałem i z tego, co on tu doświadczył? Rzekł na pożegnanie urażonym tonem. — A to już pańska sprawa. Odrzekłem chłodno, myśląc z niesmakiem o tym cekalizusie, który przeistoczył się w socjaldemokratyczną larwę. Wyczuwałem jednak, że jestem osaczany. Nie przeceniałem tej nagonki... Ale rola zwierzyny łownej bynajmniej mi nie odpowiadała. Następnego dnia wystosowałem pismo do premiera, że wobec napadów na mnie części posłów zgłaszam się do dymisji. Dymisja nie została przyjęta. Paderewski wysłał do mnie list, wysoko oceniając moją pracę w Gdańsku i prosząc, bym nadal został na tym stanowisku. Pismo o podobnej treści Otrzymałem także od ministra Minkiewicz'a. Czasami, by zmienić myśli i uciec od kłopotów, odwiedzałem kasynowce potach. W kasynie grywała orkiestra, a jak zwykle, kilku najlepszych muzykantów było synami Izraela. Wśród nich był jeden ze skrzypków, który dawniej grywał w Villa Rode w Petersburgu. Ujrzawszy mnie, Przypomniał sobie moją twarz, choć zapewne inaczej musiałem wyglądać w mundurze oficera gwardii niż obecnie po cywilnemu. Chcąc mnie uczcić, porozumiał się z dyrygentem i gdy wchodziłem na salę, dyrygent przerwał muzykę, skinął do mnie głową i zwróciwszy się frontem do orkiestry, zaintonował narodowy hymn carskiej Rosji – Boże, car ja chrani". Na sali kilka osób wstało. Byli to biali Rosjanie, którzy schronili się na terenie Gdańska, a wśród nich pani Lubimow, żona byłego gubernatora Bileńskiego. Wszystkie oczy zwróciły się w moją stronę. Znalazłem się w głupiej sytuacji, gdyż wśród publiczności zaczęły odzywać się głosy, czy nie jestem członkiem rodziny cesarskiej. Podziękowałem prędko dyrygentowi i podszedłem do pani Lubimow, która siedziała z mężem. Kniaś Pieriasławski, rzekł Lubimow, wstając na moje przywitanie. Za czasów wileńskich nie bardzo ufałem pańskiej lojalności, ale teraz widzę, żem się mylił, i że jedynym lojalnym względem carskiej rodziny człowiekiem w tym gronie jest pan, a nie ja. Wiek żywi, wiek się. dodał w zamyśleniu. W czasie przerwy dyskretnie wywołałem dyrygenta i mojego niespodziewanego przyjaciela z willi Rode. Podziękowałem im serdecznie, wcisnąwszy w ręce kilkadziesiąt marek. Stanowczo zobowiązałem ich, by nie powtarzali tej manifestacji, bo jestem Polakiem, a nie białym Rosjaninem. I ten incydent dotarł do uszu tych, którzy niezwłocznie go wykorzystali. Do grona zarzutów doszło, że jestem monarchistą, rusofilem i carskim sługą. Minister Minkiewicz informował mnie, że sytuacja polityczna w kraju jest bardzo naprężona i należy spodziewać się w niedługim czasie daleko idących zmian. Do intryk socjalistów doszła poważna różnica zdań między naczelnikiem państwa Piłsudskim a premierem Paderewskim. Minister przewidywał, że grozi to ustąpieniem gabinetu Paderewskiego. Z początkiem grudnia rząd Paderewskiego podał się do dymisji. Minister Minkiewicz wezwał mnie do Warszawy, gdyż sam również zgłosił rezygnację z kierowania Ministerstwem Aprowizacji. Uznałem to za cios w interesy narodowe, gdyż przez ten krytyczny czas z takim poświęceniem i umiejętnością kierował resortem, ocalając Polskę od klęski głodu i tym samym od bolszewickiej agitacji. Postanowiłem więc na pożegnalnej bytności u premiera samemu złożyć dymisję. Paderewski nie ukrywał swojego rozgoryczenia, a ja również podzielałem, jego głęboki żal do naczelnika państwa, przestając w ogóle rozumieć, co się wokoło dzieje. — Panie premierze, — rzekłem, — skoro pan zgłosił dymisję, to uważam, że i moja praca w Gdańsku jest zakończona. Skoro tylko utworzy się nowy gabinet, ja również zgłoszę swoją rezygnację. Paderewski był temu zdecydowanie przeciwny. — Proszę, więcej... — Nakazuję panu! Rzekł dosyć stanowczym, jak na niego głosem. — Aby pan tego nie czynił? Nie chciałbym, aby pańska rezygnacja uchodziła za jakąś demonstrację polityczną. Pan musi zostać na swoim posterunku. Wieczorem byłem na pożegnalnej kolacji wydanej przez pracowników Ministerstwa Aprowizacji dla swojego ministra. Był to ostatni wieczór i ostatni raz kiedy oglądałem tego zacnego człowieka, jakim był Minkiewicz. Mogłem się przekonać na tej kolacji, jak był lubiany przez swoich podwładnych. Każdy nadrabiał miną, aby nie mącić pogodnej atmosfery, ale mimo dowcipnych przemówień, trudna do wytłumaczenia atmosfera smutku wisiała w powietrzu. Być może było to przeczucie, że ostatni raz widzimy tę zacną twarz i te błękitne, dobre oczy pana Antoniego które tak przyjaźnie spoglądały. Minkiewicz nie był socjalistą. Nie umościł się w Sejmie, tylko na życzenie Piłsudskiego podjął się funkcji generalnego komisarza zajętych przez Wojska Polskie Ziem, Wołynia, Podola i Ukrainy. W kilka miesięcy potem dowiedzieliśmy się o zniknięciu Minkiewicza. Obieżdżał samochodem granice. I wpadł w bolszewicką pułapkę. Nie było wiadomo, czy bolszewicy go zamordowali, czy został przez nich do niewoli. Po traktacie ryskim czyniono wszelkie starania, by sytuację wyjaśnić i przy wymianie jeńców ewentualnie oswobodzić Minkiewicza. Niestety, wszystkie poszukiwania i osobista interwencja Piłsudskiego, który bardzo cenił i lubił Minkiewicza, nie dały rezultatów. Należało przypuszczać, że został zamordowany czy na froncie, czy później w Rosji bolszewickiej. Prawdy nie zdołano wyświetlić. Nocowałem u mojej siostry Ady, gdyż chciałem się od niej dowiedzieć, jakie powody skłoniły Paderewskiego do dymisji. Ada była zdania, że głównie chodziło o pewne posunięcia w polityce zagranicznej, przyznając pełną rację Piłsudskiemu, a krytykując Paderewskiego jako człowieka niewłaściwego na tym stanowisku. Komendant miał daleko idące zastrzeżenia, że premier jest zbyt uległy wpływom amerykańsko-angielskim, że nie dość energicznie przeciwstawił się linii Karzona, a ponadto, że pani Helena nie wytworzyła przyjaznej dla Paderewskiego atmosfery, swoim nietaktem porobiła mu wielu nieprzyjaciół, a swoją ingerencją w sprawy państwowe wprowadziła zamieszanie. Wszystko to gromadziło się już od paru miesięcy i Ada wcale nie była zaskoczona dymisją rządu. Nie mogłam zrozumieć psychiki mojej siostry, która mając piękny, choć niewielki majątek w Kieleckiem, wolała siedzieć w Warszawie. W czasie mojej bytności przewinęło się kilka osób, które zapewne w naszych domach w Petersburgu nie korzystałyby z drzwi tak otwartych. Były to raczej typy kawiarniano-legionowe, do których sympatii nie miałem, gdyż większość z nich poczytała była cynizmem i demagogią. Zdaje się, że antypatia była wspólna. — Ado! — rzekłem w końcu. — Dlaczego ty nie trzymasz się swojego towarzystwa? — A przyjmujesz w swoim domu... Takich mydłków pchających się do władzy. Ada była oburzona tym moim powiedzeniem. — Jak kim byłeś, takim zostałeś! — wykrzyknęła. — Pamiętaj, że czasy są inne. A może przemawia przez ciebie gorycz, że po zmianie koniunktury politycznej sam znalazłeś się jak zając na linii strzału? — Tym razem ja strzelałem. Hrabiostwo Sierakowscy przyjechali na parę dni do Gdańska. Spędziłem w ich towarzystwie kilka miłych wieczorów. Pani Halszka Sierakowska była moją stałą powiernicą. Zawsze potrafiła dodać mi otuchy i w niejednej sprawie skutecznie doradzić. Przygnębiony ostatnimi zajściami z radością przyjąłem ich zaproszenie do waplewa na gwiazdkę i polowanie, które miało się odbyć w Wigilię. Koniec odcinka 25. Odcinek 26. Na stacji czekała na mnie bryczka zaprzężona w czwórkę wybieganych kasztanów. Otuliwszy się w burkę sławucką, pogrążyłem się w ciszy pogodnego dnia początków zimy. Znalazłem się w innym, tak bliskim mi świecie. Nagle został gdzieś za mną zgiełk i nerwowe życie gdańskie, pełne nieprzewidzianych wypadków, ryksy renokrętowych, gwist gwizd parowozów i gorączkowa praca w biurze. Bryczka, czwórka koni, burka sławódzkach, która mi ocalała z pogromu, szerokie ciągnące się w dal pola ze smugą lasu na widnokręgu, Stada wron, które z głośnym krakaniem podrywały się zaoranych na zimę pól. Mój Boże, wieś, ten mój drogi, cudowny świat, do którego tak byłem przywiązany. Byłem mile zaskoczony, gdy w waplewie zostałem lule romerówne. To lula towarzyszyła mi w czasie strejfy, oczekując mistrzowskich strzałów. Do pierwszych dwóch szaraków defilujących na jakieś czterdzieści kroków spudłowałem fatalnie. To samo powtórzyło się przy następnych strzałach. Moja towarzyszka milczała dyskretnie. — Może to ja przynoszę ci pecha? — Powiedziała w końcu. — Ale broń Boże! — To zapewne wada mojej dubeltówki. W Gdańsku... Nabyłem pośpiesznie broń, ale nie wypróbowałem jej odpowiednio. Teraz czułem, że kolba jest zbyt krótka. Starałem się do tego przystosować, ale nadal pudłowałem jak nigdy w życiu. Na dobitkę o mało nie trafiłem do kury barzanci, która przyleciała nad moją głową. Tym razem szczęśliwie również spudłowałem. Działo się to na oczach wszystkich mojej reputacji dobrego strzelca nie uratował nawet list, którego wreszcie położyłem, gdy dosłownie wylazł na mnie. Po skończonym polowaniu podliczono liczbę zabitej przez każdego strzelca zwierzyny. Znalazłem się na końcu. Moje niefortunne pudła przygnębiły mnie do reszty. Zawsze miałem pretensje, że jestem dobrym, myśliwym. A od dzieciństwa nie rozstawałem się ze strzelbą, a tu, wśród obcych, zblamowałem się jak nigdy w życiu. Jakże inaczej strzelałem cię trzewie i z moich Holandów, które pozostawiłem na wieczną zgubę w Petersburgu. Poczciwy Staś Rakowski, pośpieszył mi z pomocą, by wyjaśnić moje niepowodzenia. — Pokaż mi strzelbę — poprosił. A gdy podałem mu mojego małzera, spytał ze śmiechem — Gdzieś to świństwo wykopał. — Ano, w Gdańsku. — Odrzekłem zawstydzony. — Chyba byłeś ślepy, kupując taką szkaradę, z czego strzelałeś przed wojną. — Miałem Holandy. — Odrzekłem. — Jedyna rada — rzekł w końcu Staś po oględzinach mojej broni. — Każ sobie skrócić szyję na dobrych kilka centymetrów? Albo jeszcze lepiej, rzuć to świństwo do pieca, a co się nie spali, na śmietnik. Przed obiadem wypito sporo kieliszków na moją cześć jako pierwszego strzelca na Litwie, a w czasie obiadu wznoszono to asty za moje zdrowie jako króla polowania z odwrotnego końca. Sława o moich niefortunnych strzałach pozostała w historii łowieckiej Waplewa. Komisarze Proklamowanie Gdańska wolnym miastem pod protektoratem Ligi Narodów formalnie kończyło moje urzędowanie jako delegata generalnego Prezydium Rady Ministrów. Zgodnie z traktatem wersalskim rząd polski zobowiązany był do wyznaczenia komisarza sprawującego swój urząd z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie czyniono jednak żadnych kroków w tym kierunku chociaż traktat wersalski został podpisany 28 czerwca 1919 roku, a proklamowanie wolnego miasta nastąpiło 9 listopada. Stan taki stawiał mnie tak służbowo, jak i osobiście w dość nieprzyjemnej sytuacji. Ani nie odwoływano mnie ze stanowiska delegata generalnego prezydium Rady Ministrów, ani... Nie czyniono mi żadnych propozycji, by ewentualnie objąć funkcję komisarza. Służbowo byłoby to pewną degradacją, gdyż będąc w randze podsekretarza stanu, spadłbym z trzeciego stopnia służby na czwarty. Na początku listopada major Harvey oznajmił mi, że do Gdańska ma przyjechać na parę dni dla zorientowania się w sytuacji Sir Reginald Tower desygnowany na Wysokiego Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku. Harvey nie wydawał się być zachwycony tą wiadomością. — Sądzę, że moja praca w Gdańsku zmierza ku końcowi — powiedział. — Wiem, że Tower jest uprzedzony do mnie i zarzuca mi zbyt ścisłe kontakty z Delegaturą Polską. Uważa delegaturę za nieformalną, gdyż rząd brytyjski... Nie był urzędowo zawiadomiony, że pan jest oficjalnym przedstawicielem rządu polskiego w Gdańsku. Obawiam się, że ta wizyta nie będzie przyjemna ani dla pana, ani dla mnie. Po tej rozmowie zatelefonowałem do Władysława Skrzyńskiego, urzędującego wiceministra spraw zagranicznych, z zapytaniem, jak się mam zachować. Czy mam oficjalnie powitać Tałera? czy w ogóle ignorować jego pobyt. Wieczorem otrzymałem instrukcję, że należy oficjalnie powitać Ser Reginalda Tauera na dworcu kolejowym, by podkreślić tym moje stanowisko jako oficjalnego delegata Rzeczypospolitej oraz zaznaczyć nasz status quo w Gdańsku. Poinformowałem o tym Harvey'a i o oznaczonej godzinie Przybyłem na dworzec wraz z Wańkowiczem i w towarzystwie admirała ubranego w mundur galowy. Wańkowicz i ja mieliśmy cylindr na głowach i wszelkie oficjalne akcesoria dyplomatyczne, jak paltoty, ubrania i nieodzowne godło dyplomacji, to jest parasol. Na dworcu nie zastaliśmy nikogo poza Harvey'em, czym byłem nieco zdziwiony że nie ma generała Hekinga i nie ma nikogo z przedstawicieli Gdańska. Harvey był bardzo zdenerwowany. Wreszcie nadszedł pociąg berliński. Konduktor wskazał nam specjalny wagon sypialny, dany do dyspozycji Sir Reginalda. W drzwiach wagonu ukazał się wysoki, chudy Anglik o jastrzębiej, okolonej, spiczastą, siwiejącą brudką twarzy. Ser Reginald przywitał się z Harvey'em. Podeszliśmy do niego, uchylając cylindrów. — Kim są ci panowie? — spytał Ostro Tower, zwracając się do Harvey'a. — To są członkowie polskiej delegacji. — To jest pan Jałowiecki, generalny delegat, admirał Borowski i pan Bańkowicz, zastępca delegata i... — Kańczaw — dodał Harvey co oznaczało, że Wańkowicz ukończył uniwersytet w Cambridge. — Nie wiedziałem, że w Gdańsku jest już oficjalne przedstawicielstwo polskie. — Rząd jego królewskiej mości nic mi o tym nie wspomniał, stwierdził arogancko Tower. — Wzruszyłem ramionami. — To nie moja sprawa, odpowiedziałem. — Otrzymałem od mojego rządu polecenie spotkania pana, co też spełniam. — Bardzo panu dziękuję. Tauer zmiarkował się trochę. — Przyjechałem na razie nieoficjalnie, aby rozpatrzyć się w sytuacji. Nie mogę więc porozumiewać się ani z jednym, ani z drugim kontrahentem, dopóki formalnie nie obejmę mego urzędu. Pożegnawszy Towera ponownym uchyleniem cylindrów, a admirał oddaniem ukłonu wojskowego, — Zrobiliśmy w tył zwrot, pozostawiając biednego Harvey'a samego. — Nie, panie Mieczysławie, — rzekł admirał, — to jakaś ckliwa konfitura, a w dodatku zaprawiona olejem rycynowym, żeby to diabli, z tym to dopiero będziemy mieli trudności. Połączyłem się tego samego dnia z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, informując o przebiegu spotkania z Sawerem. — A co pan doradza robić? — spytał hrabia Skrzyński. — Sądzę, że najlepiej ignorować jego pobyt. W każdym razie ja nie zamierzam udawać się do niego, dopóki mnie osobiście nie rewizytuje. Wieczorem spotkałem Hrabia. Był bardzo przygnębiony. — Chyba to moje ostatnie dni w Gdańsku. Powiedział, to jakiś okropny człowiek, zły, zgryźliwy, przy tym chory na wątrobę, nie pije, nie pali. Był niezadowolony z wszystkiego, z wagonu, z powitania, z hotelu, z obiadu. Zadawał mi natomiast dziwne pytania, na które trudno mi było odpowiedzieć, by w końcu zauważyć niegrzecznie. To czego pan tutaj siedział, jeżeli pan nic nie wie? Jutro idzie do generała Hekinga, bo stary Heking nie zamierza być pierwszy u niego. Chce także odbyć rozmowę z nadburmistrzem Zamem. O delegacji polskiej nie wspomniał ani słowa, tak jakby po prostu chciał was ignorować. Uprzeć go, rzekłem do Harveja, że ja, jako delegat polski, nie będę z nim rozmawiał, dopóki on sam nie złoży mi oficjalnej wizyty. Moje postępowanie okazało się słuszne. Trzeciego dnia, w godzinach porannych, ser Reginald odwiedził mnie w biurze. Mogłem się przekonać, że był o mnie doskonale poinformowany. Angielskie służby są bardzo skrupulatne w przechowywaniu informacji. Rozmowa szybko przeszła na moje kontakty z ambasadą brytyjską w Petersburgu. Spytałem o ser George'a Buchanana, ówczesnego ambasadora w Rosji, który tak często mnie podejmował jako oficera rosyjskiego sztabu generalnego i dyrektora nord -Rus. Ach, Sir George, wyczułem w głosie Tauera, że Buchanan mu imponuje i również zazdrości Buchananowi pozycji foreign office. On zawsze wypłynie. Nadal jest posłem jego królewskiej mości, króla angielskiego. — Ale gdzie? — spytałem. — Gdzie może być teraz Sir George posłem naturalnie w Rzymie? — Bo tam najwygodniej. Zresztą zdrowie jego nadwyrężone tak intensywną pracą w Petersburgu wymaga włoskiego nieba. — A Lady Georgina? — spytałem. — Nic się nie zmieniła. Ten sam stolik do herbaty, te same srebra, te same sandwicze i ten sam cake, nawet ten sam butler i ta sama zresztą zawsze miła, ale starzejąca się już Miss Buchanan. Czuło się słuszną może zgryźliwość byłego ambasadora jego królewskiej mości wysłanego do dalekiej i dla Wielkiej Brytanii nie tak ważnej Argentyny. Przesiedziawszy jakieś pół godziny, pożegnał mnie tym razem całkiem inaczej i przy pożegnaniu wyraził zdanie, że rachuje na moją dobrą wolę i współpracę. Nie zapraszałem go jednak ani na obiad, ani na kolację, wyczuwając, że może odpowiedzieć mi odmownie. Czwartego dnia opuścił Gdańsk. Podobno był wściekły. Nikt nie odprowadzał go na dworzec, a na dobitkę jego salonówkę ulokowano gdzieś na bocznych torach. Musiał wędrować tam piechotą, robiąc przez cały czas przykry wymówki Harveyowi. Niedługo potem zawezwano mnie do komendanta, który interesował się tą wizytą. Uprzedziłem Piłsudskiego o moim zdaniem wrogim stosunku Tauera do Polski. Niewiele się od nich spodziewam. — Powiedział marszałek. — Dobrze, że nie narzucałeś się temu panu. Ale niech cię to nie zniechęca. Przyjdzie jeszcze angielska koza do polskiego woza. Często myślałem o tych słowach. Komendant miał rację. Ta koza przyszła. Ale po to, aby wyciągnąć z tego woza, co się da, a potem ten wóz rzucić. Koniec odcinka 26. Odcinek 27. Sytuacja moja stawała się z dnia na dzień coraz bardziej niezręczna. Według wyrażenia rosyjskiego byłem kalifem na czas. Nie miałem wyznaczonego następcy. A za wszystko, co się działo, nawet poza moimi plecami, byłem odpowiedzialny. Moi najbliżsi współpracownicy z niecierpliwością oczekiwali zakończenia tej niepewnej, a niewyjaśnionej sytuacji. I jedynie powodowani życzliwością pozostawali nadal w delegaturze, aby swoim odejściem nie robić zamieszania. Zniechęcony tą sytuacją, mimo zastrzeżeń Minkiewicza i Paderewskiego, złożyłem swoją dymisję na ręce nowego premiera, inżyniera Leopolda Skulskiego, Niedługo po utworzeniu nowego rządu. Nie znałem Skulskiego, wiedząc tylko, że jest posłem na Sejm stronnictwa Mieszczańskiego, którym czołową rolę odgrywał Aleksander Roset. Wolałem więc spore sam się wycofać, niż narażać siebie, by mnie odwołano. Przewidywałem, że posterunek gdański z chwilą zakończenia dostaw dla Polski i ustabilizowania się stosunków politycznych... Zmieni swój dotychczasowy charakter. Należało wybrać kogoś, kto by swoją pozycją, powagą, wreszcie twardym charakterem, mógł godnie zająć stanowisko komisarza Rzeczypospolitej i potrafił zachować swój autorytet tak wobec gdańszczan, jak też wobec komisarza Ligi Narodów, pod której opiekę oddano Wolne Miasto Gdańsk. Po paru poufnych naradach w Klubie Myśliwskim w Warszawie z radcami MSZ-u, ludźmi mić życzliwymi, panem Kajetanem Morawskim i panem Tadeuszem Jackowskim, przedstawiłem tak Skulskiemu, jak i Bertoniemu, ministrowi spraw zagranicznych, moją opinię o ewentualnych moich następcach. Hrabia Adam Tarnowski, długoletni ambasador austro-węgierski, był moim zdaniem najlepszym kandydatem na to stanowisko. Jego pozycja towarzyska, Świetna znajomość Niemców zapewne wyrobiłaby mu należyty autorytet wśród Gdańszczan. Następnym kandydatem był Michał Benisławski, były dyrektor naczelny Wschodniego Towarzystwa Handlu i Żeglugi, najpoważniejszego Towarzystwa Okrętowego w Rosji. Wśród Polaków był najwybitniejszym znawcą spraw morskich a pełniąc przez wiele lat obowiązki duńskiego konsula generalnego w Petersburgu, miał wszelkie kwalifikacje na stanowisko komisarza. Pan Michał, mój starszy kolega z Arkoni, był poza tym eunom du monde, światowcem, ożeniony z bogatą Dunką, panną Bornholt, znał świetnie sprawy bałtyckie i zapewne pod tym względem Przewyższał kandydaturę hrabiego Tarnowskiego. Trzecim, również poważnym kandydatem, był pan Leon Janta Połczyński, zamożny ziemianin z Pomorza. Człowiek wytrawny, zrównoważony, mający rzeczowe podejście do spraw gdańskich. Wreszcie Pomorzanin, cieszący się szacunkiem wśród swoich współobywateli. Ta nominacja miała te dobre strony że zyskałaby aprobatę Pomorzan, którzy z goryczą w sercu patrzyli, jak większość odpowiedzialnych stanowisk w ich dzielnicy obsadzano przybyszami z Galicji, nieznającymi warunków miejscowych, a tym bardziej spraw morskich i portowych. Na prośbę ministra spraw zagranicznych zaprosiłem hrabiego Tarnowskiego do Gdańska. Zrobił na mnie jak najlepsze wrażenie. Był to wytrawny dyplomata starej daty, doskonale orientujący się w stosunkach międzynarodowych. Interesował się naszymi pracami. Starał się wszystko poznać szczegółowo. Przed opuszczeniem Gdańska wziął mnie na stronę, pytając, czy w przypadku jego nominacji nie zgodziłbym się przynajmniej na pewien czas być jego zastępcą. Byłem tak ujęty tą propozycją, jak i jego szczerymi gratulacjami z powodu wyników mojej pracy, że składając dymisję Skulskiemu ja wyraziłem swoją zgodę na przedłużenie pobytu w Gdańsku w charakterze zastępcy komisarza na okres półroczny. Służbowo byłaby to pewna degradacja, ale praca z człowiekiem tak kulturalnym, jak hrabia Tarnowski pociągała mnie bardzo. Skulski mojej dymisji nie przyjął. I w parę dni potem otrzymałem jego odręczne pismo, że uważa mój pobyt w Gdańsku za konieczny dla interesów Polski, dziękując mi jednocześnie za lojalność i poparcie przy ewentualnej nominacji innego kandydata na stanowisko komisarza. Nawiązując do moich słów w związku z kandydaturą Tarnowskiego, pismo Skulskiego uspokoiło nieco moich kolegów którzy zamierzali w razie przyjęcia mojej dymisji również wycofać się z delegatury gdańskiej. W kilka dni potem towarzyszyłem jako przedstawiciel polskiej delegacji gdańskiej z nowym prezydentem Wolnego Miasta na czele w ich oficjalnej wizycie w Warszawie. Nie miałem dla siebie ani chwili wolnego czasu. Towarzyszyłem gdańszczanom w wizycie w Belwederze. Gdzie byli serdecznie przyjęci przez naczelnika państwa. Gdańszczanie, a szczególnie dr Zam, byli pod wrażeniem osoby marszałka. Piłsudski miał osobisty szarm, którym przyciągał do siebie ludzi. Następnie była wizyta u premiera Skulskiego. Galowy obiad w hotelu europejskim, wreszcie wieczór w operze na przedstawieniu halki. Pojawienie się delegacji gdańskiej w loży wywołało wielkie zaciekawienie publiczności. Gdy na zakończenie odegrano hymn narodowy i wszyscy powstali z miejsc, to na sali odezwały się huczne oklaski skierowane do delegacji gdańskiej. Gdańszczanie tym gestem byli bardzo ujęci. Po powrocie dostałem pismo od premiera Skulskiego, w którym wyraził wdzięczność za to, że Pan swoim taktem i sprawiedliwym postępowaniem oddał państwu polskiemu wielką usługę. W końcu stycznia Harvey powiadomił mnie o dacie przyjazdu wysokiego komisarza Ligi Narodów, Sir Reginalda Towera. Na dworcu zastaliśmy już grupę gdańszczan z prezydentem zamem, Sir Richarda Haykinga, kilku oficerów angielskich i francuskich. Znowu byliśmy w cylindrach, przy parasolach, białych rękawiczkach i z uroczystymi minami oczekiwaliśmy nadejścia pociągu. — Nie, panie Mieczysławie — rzekł admirał — szkoda, że nie przysłali nam jakiegoś Amerykanina, Francuza czy Belga. Z tym Anglikiem to współpraca będzie trudna. Wreszcie pociąg wiozący ser Reginalda wtoczył się na dworzec. Pa jest pławno padoszeł kte barkaderu. Jak zwykle opisywała gazeta Nawoje Wriemia, przyjazd Sara do jakiegoś miasta. Sar Reginal wyszedł tym razem ubrany na czarno, w cylindrze, mając przy sobie całą świtę, a więc kilku urzędników i paru oficerów w paradnych mundurach. Przywitawszy się z nami, odjechał wprost do gmachu regencji gdańskiej gdzie miał przygotowane apartamenty i pomieszczenia na biura. Przeszło kilka dni, zanim Sir Reginald zaczął swoje, mówiąc językiem galicyjskim, urzędowanie. Musiałem zjawić się u niego i czekać, jak się ułożą nasze stosunki. Przyjął mnie uprzejmie, choć chłodno. — Pan obecnie tylko zastępuje komisarza polskiego — — Czy pan może mnie poinformować, kiedy i kogo Polacy wyznaczą w końcu na to stanowisko? — W obecnym stanie nie wiem, czy mam pana traktować jako głównego przedstawiciela rządu polskiego — rzekł zimno. — Sir Reginald — odrzekłem — moje uprawnienia są bardzo szerokie i mam od mojego rządu upoważnienia do bezpośredniego zatwiania z panem wszystkich spraw. — Well — odpowiedział — — Mam nadzieję, że nie będzie pan sprawiał mi kłopotu. — Ja również oczekuję tego od pana. Taurę spojrzał na mnie badawczo i zrozumiał, że popełnił gafę. <śmiech> — Naturalnie mówiłem to tylko żartem. Jestem przekonany, że nasze stosunki ułożą się dobrze. — Powiedział z wymuszonym uśmiechem. — Ja też tak to zrozumiałem. A niczego w życiu tak nie cenię, jak... — The sense of humor. Pan wcale dobrze włada angielskim. Popatrzył na mnie z zainteresowaniem. — To zależy — odrzekłem. — W każdym razie jestem zawsze do pańskiej dyspozycji. — A w jakich stosunkach jest pan z gdańszczanami? — spytał. — W jak najlepszych — odrzekłem. — Hmm, bo ja myślałam że Polacy wciąż swoim zwyczajem z każdym wojują. You are very impulsive people. Nie uważałem za odpowiednie wydawanie się w dyskusję. Czasami milczenie jest skuteczniejsze od słów. Sir Reginald, rzekłem zmieniając temat, w najbliższych dniach ma przyjechać do Gdańska mój ewentualny następca. Hrabia Adam Tarnowski. — Kiedy panu będzie najodpowiedniej się z nim spotkać? — W następnym tygodniu — powiedział zniecierpliwiony. — Potem mam zamiar wyjechać do Warszawy, by zapoznać się z rządem polskim i być u naczelnika państwa. Dodał głosem gubernatora, który rozpoczyna urzędowanie w brytyjskich koloniach od zorientowania się w sytuacji u miejscowych kacyków... Niezwłocznie napisałem do Tarnowskiego. Kilka dni potem hrabia Tarnowski przyjechał do Gdańska. Zadzwoniłem do adiutanta Tauera, by umówić spotkanie tych dwóch nieco do siebie podobnych panów. Z tą tylko różnicą, że hrabia Tarnowski był po prostu w naturalny sposób panem, a Tauer ze świeżym tytułem ser pracował nad swoją sylwetką dżentelmena co dawało się często zauważyć. Hrabia Adam Tarnowski robił na każdym onieśmielające wrażenie. Był to dorodny mężczyzna o rasowej, ale zimnej i poważnej twarzy. Spod nawisłych brwi groźnie patrzyły jego oczy, jakby wyczekując, czy czasem ktoś nie ośmieli się przekroczyć pewnej demarkacyjnej linii graniczącej z poufałością. Na zajutrz w towarzystwie Tarnowskiego udałem się do Tauera. Przyjął nas bez zwłoki. Po wzajemnym przedstawieniu obu panów uważałem, że w mojej roli najstosowniej będzie pozostawić ich samych. — To pan nas opuszcza? — spytał zdziwiony Tauer. — Sir Reginald, ja jestem w Gdańsku tymczasowo. — Odparłem. — Nie jestem dyplomatą, lecz tylko... — Gentleman of Hama, moje zadania w tym mieście były czysto gospodarcze. Zauważyłem, że od chwili tego oświadczenia Tower zaczął mnie traktować inaczej. Lody zostały przełamane, a nawet lubił pożartować ze mną. Wieczorem zaprosiłem Tarnowskiego na kolację wraz z Wańkowiczem i admirałem. Dyskretnie... Zapytałem Tarnowskiego, jakie odniósł wrażenie po rozmowie z stałerem. Na razie nie wyciągam żadnych wniosków, odparł dyplomatycznie. Mam wrażenie, że jego sympatie są po stronie Gdańszczan. Przy czym nie robię różnicy pomiędzy Gdańszczanami a Niemcami. O historii Gdańska zapewne nic nie wiem. Niepokoi mnie jego opinia, że port gdański powinien być umiędzynarodowiony jako samodzielna jednostka, a Polska i Gdańsk mają korzystać z tego portu na równi z innymi. No, — Chyba do takiego skandalu nie dojdzie — żachnął się admirał. — Sądzę, że nie — odrzekł Tarnowski. — Sir Reginald zamierza w najbliższym czasie być w Warszawie i myślę, że rząd polski... Powinien w rozmowach z nim zająć z miejsca właściwe stanowisko. Polecono mi towarzyszyć Tauerowi w czasie jego wizyty w Warszawie. Pociąg wyjeżdżał w nocy. Ulokowałem ser Reginalda w specjalnie przysłanej dla niego salonce, a sam umieściłem się w naszym wagonie sypialnym. Nad ranem powitał nas na dworcu premier Skulski w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Patka. Oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wojskowych i wreszcie poseł brytyjski, który zabrał ser Reginalda do poselstwa brytyjskiego, gdzie Tower miał zamieszkać. Koniec odcinka 27. Odcinek 28. Usalono, że tegoż dnia sir Reginald złoży wizyty. Rano premierowi, który zaprosił go na oficjalne śniadanie, po południu ministrowi spraw zagranicznych, a wieczorem poseł brytyjski urządzał przyjęcie w poselstwie, na którym z obowiązku musiałem również być. Zauważyłem, że sir Reginald był nie w humorze. Nazajutrz mieliśmy odbyć w gabinecie konferencję w sprawach gdańskich. W której miał również uczestniczyć hrabia Tarnowski jako mój następca. W godzinach wieczornych przewidziana była wizyta u naczelnika państwa. O oznaczonej godzinie stawiłem się w gabinecie premiera. Zastałem już tam zgromadzonych paru ministrów. Zdziwił mnie brak ministra spraw wojskowych. Wkrótce przybył sir Reginald Tower a za nim hrabia Tarnowski. Rozmawiano po niemiecku, gdyż nikt z obecnych ministrów, z wyjątkiem Patka i Sobańskiego, nowego ministra aprowizacji, nie mówił ani po francusku, ani po angielsku. W rogu kanapy, w pozycji dość niedbałej, właściwie aroganckiej, usiadł Sir Reginald. Naokoło, w fotelach lub stojąc, zgromadzili się ministrowie słuchając z zaciekawieniem, co powie Tauer. Wypowiadał jednak znudzonym tonem same komunały. Dopiero gdy rozmowa doszła do sprawy portu, Sir Reginald się nieco ożywił. W pewnej chwili zapanowało milczenie i wówczas hrabia Tarnowski zwrócił się do Tauera. — Sir Reginald, będę panu bardzo wdzięczny, jeżeli zechce pan powtórzyć to, co słyszałem z pańskich ust w Gdańsku. Mianowicie pańskie projekty u międzynarodowienia portu gdańskiego. Sir Reginald poczerwieniał, wyciągnął się niedbale na kanapie i tonem dość pogardliwym odpowiedział. — Wissen Sie, Graf? Sie haben das geträumt oder haben Sie zu viel Wein getrunken? — Iś habe niemals so etwas gesagt. — Wie, hrabia, panu albo to się przyśniło, albo wypił pan za wiele wina. — Nigdy nic takiego nie powiedziałem. Tarnowski poczerwieniał. — Czy pan chce przez to powiedzieć, że ja zmyślam? — Nie Niezupełnie, mój hrabio, ale nie mogę zaprzeczyć, że pan ma bardzo bujną wyobraźnię. Nastała chwila milczenia. Tarnowski wstał z krzesła i, nie żegnając się, opuścił gabinet. Pośpieszyłem za nim. Starał się być opanowanym, ale wiedziałem, że trząsł się z oburzenia. — Tak, drogi panie Jałowiecki, widzi pan, i moje, i pańskie tak życzliwe starania rozsypały się w gruzy. Ja z takim chamem współpracować nie mogę. Jest to sprawa honorowa, którą załatwię zwyczajem przyjętym w naszej sferze. Mówił z trudem, ściskając mi rękę. Wróciłem do gabinetu. Sir Reginald musiał się spostrzec, że popełnił wielki nietakt. Pozostał jeszcze chwilę, potem wstał, pożegnał się ukłonem z premierem Skulskim i ministrami i wyszedł z gabinetu. Konferencja była zakończona. Wyszedłem z tawerem w milczeniu. W milczeniu usadowiłem go w samochodzie premiera. W milczeniu odwiozłem go do gmachu poselstwa brytyjskiego. W milczeniu, nie podając mu ręki, wróciłem do gmachu prezydium. — A to przyjemnego gościa przywiózł nam pan — rzekł Sobański, którego spotkałem w drzwiach. W gabinecie zastałem premiera i kilka jeszcze osób. Wszyscy byli tego samego zdania, że po tym co zaszło trudno będzie nawiązać jakieś możliwe stosunki z Wysokim Komisarzem Ligi Narodów. Czy pan zna jakieś szczegóły o tym Angliku? Zapytał mnie Skulski. Owszem, odrzekłem. Byłem uprzedzony, że przyjechał do Gdańska z wrogim do nas nastawieniem i jest zdecydowanie nam niechętny. W czasie wojny był ambasadorem w Argentynie i swoją bezwzględnością nie zjednał sobie sympatii. To typowy Anglik, który widzi tylko czubek swojego nosa i paktuje z silniejszym, a słabszych traktuje z całą brutalnością. Mam przeświadczenie, że nas uważa że coś w rodzaju negrów, z którymi nie opłaci się robić ceremonii. Piłsudski nie przyjął Towera. Nazajutrz odprowadziłem ser Reginalda na kolej i pożegnawszy się z nim zimno, ale ceremonialnie wróciłem do hotelu europejskiego. Portier hotelowy wręczył mi zalakowaną kopertę. Był to poufny list hrabiego Tarnowskiego. Do listu był dołączony odpis pisma ser Reginalda Towera do hrabiego Tarnowskiego, w którym wyraził ubolewanie nad wczorajszym incydentem. I przepraszał adresata za uczyniony nietakt. Nie mogło być inaczej po wizycie sekundantów, pomyślałem. Anglicy nie ryzykują dla obrony samego honoru. W końcu pisma Tower wyraził nadzieję, że ten incydent nie stanie na przeszkodzie jego dalszej współpracy z hrabią Tarnowskim w Gdańsku. Ten zrzekł się jednak swojej misji. Sprawa Gdańska zaczęła się zabagniać. Przez pewien czas byłem przekonany, że Michał Benisławski, który miał wszelkie ku temu kwalifikacje, zostanie moim następcą. Tymczasem dostałem wiadomość z Warszawy, że na to stanowisko ma zostać powołany małopolanin pan Maciej Biesiadecki, były starosta w Białej, protegowany Witosa. Było to dla mnie nie tylko zaskoczeniem, ale poczułem potworne zniechęcenie. Cała moja praca i praca mojego zespołu miała być zmarnowana na skutek sejmowych przetargów i egoizmu posłów demagogów. Wyznaczono do Gdańska galicyjskiego starostę, który nie miał najmniejszego pojęcia o stosunkach gdańskich, o handlu, o sprawach ekonomicznych. Ponadto można było się spodziewać, że ten dawny prezydialista galicyjski, jak większość C.K. urzędników, choruje na nieuleczalny kompleks niższości w stosunku do butnych Prusaków. Byłem zrezygnowany i rozczarowany, że wyznaczono człowieka, który nie nadawał się na tak trudne stanowisko, tylko po to, by panowie Witos i Daszyński... Wzmocnili swoją pozycję w rozgrywkach politycznych. Interes Polski się nie liczył, skoro uległego C.K. Lizusa wyznaczono na partnera Sir Reginalda, przyzwyczajonego do urzędowania w krajach kolonialnych lub półkolonialnych. Jak w Warszawie można się było przekonać, zamierzał podobnie postępować w Gdańsku. Niezwłocznie pojechałem do Warszawy z mocnym postanowieniem złożenia prośby o zwolnienie i przeniesienie mnie, jako zweryfikowanego majora, do jednego z formujących się pułków kawalerii. W prezydium Rady Ministrów zakrzyczano mnie, a Bartel dość nawet szorstko upomniał mnie, że odejście z Gdańska to dezercja, a ja sam robię z siebie Don Kichota. Wieczorem zostałem wezwany do Belwederu. Możesz czuć się urażony, powiedział marszałek, ale Polacy dopiero uczą się parlamentaryzmu i dają się oszukiwać panom posłom, którzy Sejm uważają za dojną krowę i wszelkimi sposobami starają się na stałe trzymać jej cycka. Ja do tej demokratyzacji wtrącać się na razie nie zamierzam, bo zaraz alianci okrzykną mnie dyktatorem i chętnie kraj na pożarcie Rosji pozostawią. Do Gdańska musisz wrócić. Dla mnie ważniejsza jest dostawa amunicji niż twoje harcowanie na froncie. Jako rolnik powinieneś zrozumieć, że dla Polski ktoś też musi na polu gnój rozrzucać. Marszałek miał rację. Rola, którą mi wyznaczono, była jak rozrzucanie gnoju, nad wyraz krępująca i niewdzięczna. Żądano ode mnie, abym był niańką pana Biesiadeckiego. W hierarchii służbowej byłem od niego starszy rangą, a jednocześnie byłem jego zastępcą. Komisarz Rzeczypospolitej był mianowany przez ministra spraw zagranicznych, a przedstawicielem ministerstwa spraw zagranicznych w Gdańsku mianowano mnie. Ministerstwo, które reprezentowałem, wyraźnie zastrzegło, że bez mojej zgody żaden z ważniejszych aktów nie powinien wyjść z biura komisariatu. Trzeba było mieć galicyjski umysł by wprowadzić taką organizację drażliwą i dla Biesiadyskiego i dla mnie. W normalnych warunkach ten cichy, skromny, a świetnie wychowany człowiek o wysokiej kulturze towarzyskiej zapewne dobrze spełniałby swój obowiązek. Nieszczęśliwych losów koleją zaproponowano mu w imieniu dochodzącego do władzy Witosa i jego partii objęcie placówki gdańskiej. Porzucił więc spokojne stanowisko starosty w Bielsku i ku własnemu zdumieniu znalazł się w Gdańsku, w atmosferze wręcz odmiennej od tej, w której dotąd płynęło spokojnym korytem jego życia. Znalazł się wśród ludzi, do których zawczasu go uprzedzono, a którzy z kolei byli uprzedzeni do niego, wśród ludzi, którzy po swoich przejściach byli zdeterminowani, gotowi na wszystko – i mający wrodzony wstręt do biurokratyzmu. Pan Maciej, jeżeli nie zupełnie, to mniej więcej poprawnie potrafił wybrnąć z tej nieprzyjemnej sytuacji. Natomiast główną jego wadą była daleko idąca uległość i obawa przed Komisarzem Ligi Narodów i przed Niemcami. Anglicy imponowali mu i wobec nich dawał się opanować kompleksowi niższości, Jakże często ze szkodą dla sprawy. Nie mogłem zrozumieć, skąd to pochodziło, bo należał do starej, zasłużonej, małopolskiej rodziny. Był bardzo dobrze skoligacony, władał biegle angielskim i francuskim, mógł więc z łatwością zająć stanowisko autorytatywne, a nie uległe. Zaciążyła na nim zapewne owa służalczość galicyjska. Natomiast nie było w nim cienia zarozumiałości. Chętnie słuchał rad i w osobistych stosunkach postępował po dżentelmeńsku. Mam wrażenie, że gnębiła go jakaś choroba czy troski osobiste. Był starym kawalerem. Nie miał, zdawałoby się, żadnych powodów do pewnej melancholii, którą się w nim wyczuwało. Wreszcie, o ile mi wiadomo, był Człowiekiem zamożnym. Winą jednak bezsporną było, że podjął się pracy, do której się nie nadawał i starał się w niej utrzymać. Na stanowiskach publicznych za złe wyniki płacą inni. Płaciła więc Polska swoją już nie do odrobienia pozycją w Gdańsku. Płaciła Polonia tego miasta, coraz brutalniej spychana przez Niemców. Do Gdańska pan Maciej się nie nadawał. Urzędowanie Na początku lutego otrzymałem zawiadomienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że mam powitać możliwie ostentacyjnie i uroczyście wyznaczonego na komisarza Rzeczypospolitej w Gdańsku pana Macieja Biesiadeckiego. Spotkaliśmy go na dworcu, oczywiście w cylindrach, a admirał Borowski i komandor Unruk w galowych uniformach. Pan Biesiadecki, również w cylindrze, wyszedł z wagonu w asyście swojej świty składającej się z kilkunastu osób. Przedstawiłem mu siebie i obecnych członków delegatury, a on zaznaczył na wstępie, że liczy na moją światłą radę, doświadczenie i przyjacielską współpracę. Robił wrażenie nieco zastraszonego. Zapewne był z góry do nas uprzedzony. Dopiero po paru tygodniach, gdy nieco zorientował się w sytuacji, doszedł chyba do przekonania, że ma również do czynienia z dżentelmenem, a nie bandytą, za jakiego zapewne przedstawił mnie Daszyński. Zachował jednak do końca chłodną uprzejmość. Koniec odcinka 28